To są informacje polskiego Radia 24. Żołnierz WOTU, podejrzany o szpiegostwo na rzecz Rosji, mężczyzna, został wydalony ze służby. Posłowie spróbują odrzucić prezydenckie weto w sprawie kryptowalut. Jutrzejsze głosowanie poprzedzi dzisiejsza debata. Sekretarz Wojny USA ostrzega Iran przed wznowieniem walk. Jesteśmy gotowi do ataków na cele energetyczne, deklaruje Pitt Hekset. Minęła 15. Bartosz Teodorowicz. Dzień dobry. Jako żołnierz Wojsko Obrony Terytorialnej miał szpiegować na rzecz Rosji. ABW zatrzymała Jarosława K., radiooperatora z Poznania, który publicznie przedstawiał antyukraińskie i prorosyjskie poglądy. Mężczyzna usłyszał zarzut szpiegostwa, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Poznaniu Łukasz Bawrzeniak. W tej sprawie zatrzymany został obywatel polski. Prokurator wnosił do sądu o jego tymczasowe aresztowanie. Sąd zastosował wobec podejrzanego wolnościowe środki zapobiegawcze. Podejrzany miał działać na rzecz obcego wywiadu w okresie od lipca 2023 do kwietnia 2024 roku. Został zwolniony ze służby po otrzymaniu informacji o jego zatrzymaniu. Co dalej z regulacją rynku kryptowalut? Koalicja rządowa spróbuje odrzucić prezydenckie weto w tej sprawie. Jeszcze dziś posłowie będą debatować o przyszłości ustawy, której celem jest zwiększenie ochrony osób inwestujących w te instrumenty. Odrzucenie prezydenckiego weta należy rozpatrywać w kategoriach politycznego cudu, o czym mówią sami rządzący, ale jak Tomasz Trela z Lewicy dodają. Głosowanie to jest tylko głosowanie. Ja widziałem w polityce już tyle, nie takie cuda się tutaj zdarzają. Zobaczymy jaki będzie efekt tego głosowania. Zbigniew Konwiński z Koalicji Obywatelskiej uważa, że należy przeprowadzić to głosowanie, aby przypomnieć kto broni bezpieczeństwa inwestorów. Po stronie, chcieliby bezpiecznie się poruszać po różnych rynkach, to stoi po, po stronie szemlanego biznesu. Opozycja odpowiada że jest za uregulowaniem rynku, ale jak mówi Janusz Kowalski spis ustawa, którą proponuje rząd, wypchnie biznes kryptowalutowy z Polski. Cały świat idzie w kierunku kryptoaktywów, tylko oczywiście Polska ma stać się takim skansenem technologicznym. Ustawa wprowadza środki nadzorcze, które mają przeciwdziałać naruszeniom. Michał Fabisiak, Polskie Radio. Szef Pentagonu ostrzega Iran przed eskalacją konfliktu na Bliskim Wschodzie. Jeśli Iran wybierze źle, będą mieć blokadę i kolejne bombardowania, oświadczył Pit Hexed podczas rozmowy z Dzień Amerykański sekretarz wojny zagroził wznowieniem działań zbrojnych i atakami na infrastrukturę energetyczną. Dodał, że Teheran nie posiada obecnie możliwości produkcji nowego uzbrojenia. Stany Zjednoczone prowadzą blokadę irańskich portów w cieśninie Ormuz. To pokłosie nieudanych rozmów pokojowych, do których doszło w weekend w stolicy Pakistanu, Islamabadzie. Polska rozszerzy import żywności do Azji. To jeden z efektów wizyty polskiej delegacji na Dalekim Wschodzie. 14 kwietnia rządy Polski i Japonii podpisały umowę o zniesieniu bariery wiekowej dla wołowiny. To duży przełom, tak porozumienie komentuje minister rolnictwa Stefan Krajewski i dodaje, że Polska o te przepisy zabiegała od lat. To oznacza pełniejsze otwarcie japońskiego rynku dla naszej wołowiny, ale też polskie zakłady będą mogły wysyłać produkty przetworzone, przetworzone produkty wołowe, które do tej pory były zablokowane. Na tym nie koniec dobrych wiadomości, też pojawia się możliwość wysyłania na rynek japoński przetworzonych produktów drobiowych. Minister Krajewski dodał, że rząd rozmawia z Republiką Korei, by przyspieszyć otwarcie rynku dla produktów z Polski. Podobne negocjacje toczą się z władzami w Maroku, Indonezji, Singapurze i Brazylii. Rodzina, przyjaciele, koledzy z piłkarskich boisk i kibice pożegnali Jacka Magiera. W Warszawie odbyły się uroczystości pogrzebowe asystenta selekcjonera reprezentacji Polski. Były piłkarz i trener zmarł 10 kwietnia w wieku 49 lat. Msza żałobna została odprawiona w Katedrze Polowej Wojska Polskiego. Później kondukt pogrzebowy przejechał na Wojskowe powąski. Obecni na uroczystości kibice podkreślali, że Jacek Magiera wspierał i pomagał swoim zawodnikom. No Legenda polskiej piłki. Dużo osiągnęła w swoim życiu i przyszliśmy się pożegnać. Nie zapomnijmy! My, Jacek, nie zapomnijmy! Na no to była ta osoba, która wspierała, pomagała. Ogólnie dobry człowiek to był. Bardzo miły dla osób, był bardzo przyjazny, słyszałem. Dziękuję! Dziękuję! Dziękuję! że bardzo ważne i dla całej polskiej piłki nożnej i dla klubu. W ogóle dobre dla młodzieży, dla wszystkich. W pogrzebie uczestniczył prezydent Karol Nawrocki, który odznaczył pośmiertnie Jacka Magierek Krzyżem oficerskim morderu Odrodzenia Polski. Jacek Magiera był piłkarzem Rakowa-Częstochowa, Legii Warszawa i Widzewa Łódź. Jako trener wywalczył z Legią Mistrzostwo Polski, a ze Śląskiem Wrocław Wicemistrzostwo. To były informacje Polskiego Radia 24. Mur przebywa w północnej i centralnej części kraju. Na wschodzie możliwe słabe opady deszczu. Temperatura od 10 stopni na Suwalszczyźnie, 16 w centrum, do 20 miejscami na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, w górach porywisty. Klimat. Niemal połowa prądu pochodzi obecnie ze źródeł odnawialnych. W Nowym Sączu, Trzebnicy i Gdańsku jakość powietrza jest umiarkowana. W pozostałej części kraju dobra lub bardzo dobra. Klimat. Reklama.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 Autopromocja. Spektakl teatralny i codzienność, a w roli tytułowej telefon i uzależnienie od sieci. Każdy Twój telefon to sztuka, która może być o każdym z nas. Szczegóły w weekendzie kulturalnym w najbliższy piątek po 21. Zapraszam, Maja Kluczeńska. Tylko proszę wyłączyć telefon. Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24. 8 minut temu minęła godzina 15. Ewa Wasążnik. Dzień dobry Państwu. Komentarz. Połączył się z nami pan profesor Artur Roland Kozłowski z Uniwersytetu WSB Merito. Dzień dobry Panie Profesorze. Dzień dobry, się. Będziemy rozmawiać o sprawach międzynarodowych dotyczących w szczególności Bliskiego Wschodu i zacznijmy od ciśniny ormus, panie profesorze, jeśli pan pozwoli. Bo z jednej strony mamy zapowiedź tego na razie medialną, że Amerykanie szykują się do tego, żeby tysiące dodatkowych żołnierzy w tamten rejon wysłać. Z drugiej strony przedstawiciele irańskiego reżimu ostrzegają, że jeżeli zobaczą tam Amerykanów, no to będą zatapiać ich okręty. Są też doniesienia o tym, że Europejczycy planują jakąś wspólną inicjatywę, która miałaby odblokować cieśninę Ormus, która jest tak ważna dla nawet naszych, a może przede wszystkim naszych codziennych wydatków i naszych kieszeni. Co dalej z cieśniną Ormus na półmetku tego rozejmu ogłoszonego między Stanami Zjednoczonymi a Iranem i w sytuacji, kiedy nie mamy jeszcze wyznaczonej daty kolejnej rundy tych właściwych rozmów pokojowych? No to trzeba powiedzieć, że na pewno prezydent Trump, jak i premier Netanyahu będą chcieli mówić o tym, że tę wojnę wygrali. Póki co tych argumentów zbyt wiele nie ma, bo o ile przewagę w niszczeniu infrastruktury przeciwnika, wroga Iranu tutaj rzeczywiście należy przyznać, że mają, o tyle kwestia finansowa kosztów bezpośredniego prowadzenia działań zbrojnych, ale i kosztów na rynkach finansowych, kosztów jako pochodne rosnącej inflacji, za chwilę efektu na stopy procentowe. To wszystko przenosi się na potencjalne, bardzo niebezpieczne kwestie gospodarcze i kwestie jakby utrzymania wzrostu gospodarczego. W efekcie przełożenie to na politykę krajową w Stanach Zjednoczonych może prowadzić i na dzisiaj rzeczywiście to tak wygląda, prowadziłoby do przegrania Republikanów w tegorocznych wyborach do Kongresu i dostaną w tej części oczywiście uzupełnienia składu czy wymiany składu tych instytucji. Zatem Donald Trump próbuje robić różne rzeczy. Blokada ciśniny Orbus to jest odpowiedź na to, że Irańczykom udaje się skutecznie tę cieślinę zablokować. Amerykańska blokada ma z kolei utrudnić przepływanie tankowców tych, które reżim irański akceptuje jako mogące przepłynąć tranzytem przez jednak w dużym stopniu przed nie, przez nich kontrolowaną ciśninę Ormus. Tym samym prezydent Trump chce ograniczyć moc wpływania Iranu na to, kto może przepływać i, i, i kto może zarabiać na tym. Sądzę jednak, że taka strategia przyniosłaby pożądany dla prezydenta Trumpa efekt wtedy tylko, jeżeli Iran by się w krótkim terminie ugiął i rzeczywiście by przystąpił. Ponownie do negocjacji, po których zgodziłby się przynajmniej na część warunków, jaka strona amerykańska stawia. Ale sądzę, że jest to dzisiaj jednak mało prawdopodobne. Reżim irański, który personalnie został bardzo mocno osłabiony, bo wielu przywódców, w tym najwyższy przywódca tego reżimu, zginęli. W związku z tym spodziewam się jednak takiej personalnej, osobistej, silnej determinacji, aby nie ulegać mhm. namowom do dalszych rozmów pokojowych pod presją taką właśnie. One mogą oczywiście i prawdopodobnie będą się toczyć Zresztą słyszymy, że one w jakiś sposób pośrednich za sprawą wojskowego z kolei szefa Pakistanu one się jakby wymiana, komunikacja jakaś tam jest, ale, ale nie sądzę, żeby to przyniosło rzeczywiście szybki koniec tej wojnie. Może ona po prostu inaczej Yy, się przedstawiać w najbliższym czasie albo powróci do fazy gorącej wymiany yy, pocisków. Panie profesorze, a udział Europejczyków y, y, y, czytamy o tym chociażby, że jutro y, y, y, kanclerz Mertz ma zakomunikować w Paryżu gotowość Bundeswery do misji w Cieśninie Ormus. Zaangażowanie kolejnych krajów, europejskich sojuszników, Stanów Zjednoczonych w NATO w ten konflikt y, y, ułatwi go rozwiązać czy jeszcze bardziej sprawę skomplikuje? De facto po tym jak prezydent Trump zdał sobie sprawę, że tak naprawdę on nie wygrał tej wojny i, i, i Iran ma zdolność i kontynuacji funkcjonowania reżimu i i istnienia, a jednocześnie możliwość wpływania na globalną gospodarkę przez blokadę transportu 23% wydobywanej handlowanej surowców energetycznych pochodzących z tego regionu bliskiego wschodu w skali światowej, to próbował już wciągnąć Europejczyków do tej wojny po to, żeby skutecznie się wycofać, czyli nie ponosić żadnych kosztów już ekonomicznych, może jakieś polityczne, ogłosić swoje zwycięstwo i niech teraz Europejczycy się martwią. Powiedziałbym, że to jest chyba w moim takim przekonaniu dzisiaj szansa na to, że ta cieśnina będzie trwale odblokowana i pozwoliłoby to chyba każdemu wyjść z twarzą z, te, z tego konfliktu, przy czym nie jestem pewny, czy my jako Europejczycy z poszczególnych państw po pierwsze, chcemy się tak angażować, mhm. czy chcemy się trwale zaangażować w zapewnienie rozejmu jakiegoś, to już wtedy myślę, że musiałby on być trwały, a może nawet pokoju pomiędzy samymi zwaśnionymi już państwami Bliskiego Wschodu i yy, czy jesteśmy gotowi na to właśnie, żeby za to płacić i, i, i, i, i może tracić też życie wysłanych żołnierzy. Spójrzmy prawdzie no, w oczy, panie tak. profesorze, jeśli chodzi o Europejczyków i kraje europejskie, to zdolności, żeby taką misję przeprowadzić, to mają Brytyjczycy, Francuzi, może jeszcze Niemcy i to ich zaangażowanie tutaj jest kluczowe. Wall Street Journal pisał w tym tygodniu o tym, że jest to taka inicjatywa planowana. Ma wykluczyć udział Stanów Zjednoczonych z takiej misji, a zaproszeni do rozmowy i być może realizacji tego planu są także Chiny i Indie. Na pewno to, to znaczy to jest i możliwe, ale jednocześnie na pewno Europejczycy nie mieliby takiego militarnego przełożenia jak potencjalnie Stany Zjednoczone. I chyba już nie chodzi o to przełożenie militarne, tylko raczej to polityczne. Hmm. To byłoby też możliwe, co wątpię, gdyby Stany Zjednoczone w ogóle wycofały się z tych baz, które mają na chociażby Półwyspie Arabskim ale jakiś poziom konsensusu żeby jednak nie szkodzić to, nie szkodziło i gospodarce światowej i samej amerykańskiej gospodarce bo to jednak decyzyjny będzie tutaj prezydent Trump jakiś poziom konsensusu sądzę mógłby być tutaj do zaakceptowania zwiększona rola Europy polityczna bo przecież ta nie militarna ale polityczna mogłaby tu być no i wprowadzony wówczas ten układ geopolityczny, strona chińska mogłaby nową rolę dla tego regionu odgrywać. Czy autentycznie prezydent Trump jest na to gotów, to sądzę, że krytycy dodatkowo powiedzieliby, że już zupełnie nic nie osiągnął. Poza tym, że jak twierdzi, zniszczył potencjał militarny Iranu, ale tak naprawdę potwierdzenia jakiegoś takiego skutecznego do tego nie mamy. My skupiamy się na tej inicjatywie europejskiej w sprawie odblokowania cieśniny Ormus, a kraje arabskie i Turcja mają swój pomysł na to, jak to rozwiązać. Przynajmniej na razie tego pomysłu szukają. Jaki jest udział właśnie krajów arabskich, krajów regionu? sąsiadów Iranu, którzy zostali, no, chcąc nie chcąc, w tę wojnę wciągnięci w bardzo bolesny sposób. Jaki jest ich udział, może być ich udział w zakończeniu tego konfliktu? No tu w ogóle mamy do czynienia z takim trwałym sporem pomiędzy Iranem i pozostałymi państwami arabskimi czy muzułmańskimi. o taki prym w świecie państw islamskich. No taka mzonka o stworzeniu ummy czyli jedno, jednego państwa islamskiego. Tu nie wchodzi w grę ale konflikty rzeczywiście te takie religijne, przekładające się na rywalizacje, one są bardzo głębokie. Sądzę, że jednak miarą ambicji tych państw będzie dążenie do większej autonomii i, i, i państwa, te które w tej chwili walczą z Iranem, na pewno muszą bardzo dobrze wykalkulować czy nadal jest opłacalnym współpraca ze Stanami Zjednoczonymi, które co prawda bardzo długo były państwem takim zabezpieczającym przed pogłębianiem się? czy jakby przed y, szybszym y, jakby wystąpieniem konfliktu pomiędzy Iranem i, i pozostałymi państwami, y, czy jednak nie jest to państwo dzisiaj, które tak naprawdę do tego konfliktu, do tej eskalacji doprowadziło, co zagraża w ogóle stabilności gospodarek i przyszłym rozwojowi tego regionu. No to jest bardzo duży dylemat i, i pierwsze rozstrzygnięcie to będzie, czy, czy, czy i na ile i na jak długo Stany Zjednoczone będą dopuszczone, żeby tam móc swobodnie czy w ogóle funkcjonować, a jeżeli Taka odpowiedź byłaby, że w krótkim horyzoncie czasowym tak, w dłuższym nie, no to raczej niesamodzielnie i musiałoby się na kogoś reorientować. Chociaż no, jeżeli jednak zdecydują się we współpracy właśnie Turcja i pozostałe państwa Półwyspu Arabskiego, Irak jakoś tutaj na tyle porozumieć, żeby żeby tworzyć nową siłę geopolityczną byłoby to zupełnie nowe otwarcie. Tego nie przekreślam, ale też jakichś specjalnie dużych szans dzisiaj jednak na to nie widzę. No ale też jest tak, panie profesorze, że gdyby nawet udało się osiągnąć trwały pokój albo sprawić, że ten rozejm, który obowiązuje jeszcze przez tydzień, jeśli dobrze liczę, stał się odrobinę mniej kruchy, no to nie da się tego zrobić bez udziału sąsiadów Iranu, krajów Zatoki Perskiej, no bo to tam jest infrastruktura niezbędna do do tego, żeby tego rozejmu albo tego pokoju pilnować. To, to, tak, tak, tak, oczywiście, tylko hmm, pytanie jest, co dla Iranu, dla obecnych przywódców Iranu jest najważniejsze. Najważniejszym jest E, zabezpieczyć to, żeby to państwo, ten reżim w ogóle przetrwał. E, na pewno będzie polegało to na wynagrodzeniu tych, którzy, e, czyli Gwardia Rewolucyjna, e, żeby została odpowiednio e, wyróżniona, wynagrodzona za to, że była gotowa do takich poświęceń i, i skutecznie broniła e, reżimu. Odbudowa e, infrastruktury w tym oczywiście e, sił militarnych tego państwa. I jakby tutaj myślę, że porozumienie taktyczne z państwami arabskimi może być zawarte, ale do takiej pełnej otwartości i pełnej współpracy, no nie wiem, ja to mhm. bardzo nisko oceniam na to szansę. Yy, raczej, raczej pewien rodzaj izolacji i weryfikacja, czy warto w jakim zakresie, jak mocno współpracować z Rosją i Chinami. To będzie ten podstawowy dylemat do rozstrzygnięcia, ale może być tak, że ten reżim jeszcze będzie preferował fakt takiego klącego się konfliktu jeszcze przez kilka miesięcy po to, żeby jeszcze coraz bardziej osłabić, denerwować prezydenta Trumpa, destabilizować z kolei w ten sposób wewnętrzną politykę amerykańską, bo, bo dla reżimu ważne jest, żeby je przetrwać, ale żeby jednocześnie odegrać się na tym, który zaatakował, myślę, to Donaldzie Trumpie. No i oczywiście kwestia Izraela. No właśnie. Jak dla tych, którzy nadal rządzą w, w Iranie, Izrael obok Stanów Zjednoczonych, to są nawet Izrael chyba na pierwszym miejscu byśmy powiedzieli, to są wpisane zresztą do konstytucji i Izrael powinien według Iranu, według tego reżimu w ogóle przestać istnieć jako państwo. Więc jakby, jakby zakotwiczenie się tej wrokości jest tak głębokie, że aby mm, mogło nastąpić jakieś, y, jakaś trwała zmiana, no to ten reżim po, powinien w Iranie zostać zmieniony. Mhm. Ale trzeba przyznać, że dotychczasowe działania, czy przyjęta taktyka przez Donalda Trumpa i premiera Netanyahu, mm, na dzień dzisiejszy tego y, rezultatu nie osiągnęła i wątpliwe... I jednak, czy uda się to zrobić w najbliższym czasie? A Izrael się wzmocnił przez tę wojnę? Czy wzmocnił się sam jego przywódca, premier Benjamin Netanyahu? No i na ile ta wojna, którą na Bliskim Wschodzie teraz obserwujemy w Zatoce, jest swego rodzaju, hmm, no może nie zabrzmi to najlepiej, ale przykrywką dla tego, co izraelski rząd, jego premier wciąż robi. Robił i robi. I w strefie gazy, i na zachodnim brzegu. No, z perspektywy politycznej interesów y, premiera Netanyahu i jego partii, jego rządu, to trzeba powiedzieć, że wzrosło i to znaczące poparcie y, mieszkańców Izraela dla jego polityki, a, a wcześniej to zawsze oscelowało od dłuższego zresztą czasu. Tak na poziomie 50 50, jak to się mówi, czyli hmm, wcześniejsze ewentualne wybory, gdyby się odbyły, to wysoce prawdopodobne, że na ten jachu mógłby je przegrać po tej czy w trakcie teraz tej trwającej wojny jego natowania znacznie wzrosły. Nie pamiętam dokładnie, ale zdaje mi się, że ponad 80% mieszkańców Izraela popiera działania tego państwa, tego rządu przeciwko Iranowi. Więc interes polityczny tutaj jest. Natomiast czy, jeżeli spojrzymy na interes państwa jako całości, czy Izrael tutaj zyskuje no to można powiedzieć, że chwilowo niweluje potencjał Iranu w zakresie bezpośredniego zagrożenia czy unicestwienia państwa izraelskiego czy atakowania różnych miast. To jest jednak do odbudowania. I, i, I dużo będzie zależało znowu o tym, od tego, co zrobią Stany Zjednoczone, które dotychczas były gwarantem bezpieczeństwa Izraela w tym regionie świata. A gdyby się okazało, że te wielorakie decyzje prowadzące do przyszłego pokoju, może jeszcze przez trwającą wojnę, ale jednak jakoś to się kiedyś może skończyć, spowodowałoby wycofanie się czy ograniczenie potencjału Stanów Zjednoczonych w tej części świata, no to wtedy sumarycznie okazałoby się, że, że ta gra nie była warta świeczki. i Izrael jednak pozycję miałby słabszą w regionie. Hmm. Samo to, co mówiliśmy, czy państwa muzułmańskie między sobą na Półwyspie Arabskim Turcja się porozumieją, gdyby doszło do jakiejś pewnej takiej unifikacji na przykład w zakresie rozwoju własnej broni produkcji, czyli większego uniezależnienia się od Stanów Zjednoczonych, to to by też osłabiało Izrael. Dotychczas to głównie Stany Zjednoczone były dostawcą technologii i w ten sposób mogły wpływać zresztą wielokrotnie skutecznie na decyzje poszczególnych przedstawicieli, przywódców państw arabskich. Porozumienia Abrahamowe były takim celem prezydenta Trumpa w czasie jego pierwszej kadencji i na początku tej z drugiej też wiele wskazywało na to, że będzie chciał prezydent Trump tę politykę kontynuować. Ja wrócę jeszcze do tego wątku, panie profesorze, strefy gazy i zachodniego brzegu, bo oczywiście uwaga opinii publicznej światowej jest skupiona teraz na tym, co dzieje się w Zatoce. I na cieśninie Ormus, i na wojnie Stanów Zjednoczonych i Izraela z Iranem. Czy to nie pozwala Benjaminowi Netanyahu na mm, robienie jeszcze więcej swojego, znowu może niezbyt eleganckie sformułowanie na określenie mm, tego co dzieje się i w strefie gazy i na zachodnim brzegu? No Chyba chciała Pani dodać to określenie, czyli prawdopodobnie, ja tu zgaduję, chodzi o czystkę etniczną, czy pewien rodzaj takiej, y, takiego zaprowadzania porządku, który jest bardzo brutalny i który y, niektórzy uważają, że jest łamaniem y, praw człowieka na tyle, że powinna być społeczność międzynarodowa jednak osądzić za to Nataniachu. Wręcz aż tak bardzo radykalne też y, głosy się pojawiają jeżeli tu na to spojrzymy, jeżeli spojrzymy na to, co Netanyahu robi yy, w sąsiednim Libanie. Oczywiście mówi, że walczy tu z Hamasem, tam z Hezbollahem, mm -hmm. ale niszczy infrastrukturę cywilną, co jest y, niezgodne z prawem. Morduje międzynarodowym. cywilów. Y, morduje cywilów, doprowadza do... Y, y, wymuszonego przemieszczania się ludności do wymuszonych migracji w Libanie. Bodajże to milion osób musiało zmienić miejsce zamieszkania. Zatem jest to jednak od pewnego już dłuższego czasu nie wojna obrona obronna Izraela przeciw Hamasowi. Czy w pewnym momencie te elementy wojny czy te momenty wymiany ataków rakietowych z Iranem, to, to jednak teraz jest to wojna ofensywna, czy w tej części tej, mm -hmm. tego dłuższego sporu i wojny jest to wojna ofensywna, ale poziom brutalizacji yy, jednak jest bardzo wysoki i sądzę, że to będzie budziło silny podkład pod odwet, który nawet jeżeli odłożony w czasie on w, w kierunku Izraela, ze strony tych, którzy uznają, że są pokrzyżowani może jednak nastąpić. Możemy tylko nad tym ubolewać panie profesorze. Pan profesor Artur Roland Kozłowski, Uniwersytet WSB Merito był z nami. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję za zaproszenie. Dla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 rasta ryzyko osteoporotycznych złamań kości. Molekinosteo to suplement diety, który zawiera niezbędny dla kości wadni, witaminę D i K. To tak zwany trójkąt dla mocnych kości. Molekinosteo Nie daj się złamać zdrowit. Po reklamie. Ogłoszenie społeczne. Ukraina. Charków. Sumy. To tu był front. Szpitale i przychodnie są zbombardowane.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 Na zegarach 15.30 Bartosz Teodorowicz zapraszam. Nie tego się spodziewaliśmy, mówi nam Marcin Terlik z Onetu, a chodzi o konferencję prezesa PiSu. Jarosław Kaczyński zaapelował o wpłaty na swoją partię. Za jego plecami mogliśmy zobaczyć Mateusza Morawieckiego i Przemysława Czarnka, a to, zdaniem naszego gościa Marcina Terlika, mogła być próba pokazania, że w partii panuje jedność. Mateusz Morawiecki stara się nie antagonizować samego prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Przynajmniej formalnie tutaj jego tymi przeciwnikami. Jest raczej druga frakcja w pisie. Przemysłow Czarnek jest, jest ewidentnie jedną z tych postaci plus środowisko obrystów na no to bardziej prawicowa część pisu. Faktycznie oni stanęli ramię w ramię, no więc myślę, że to było pewne pokazanie siły przez prezesa, że jest w stanie tych polityków zabrać w jednym miejscu, zmusić ich do ustawienia się przed kamerami. A jedności w pisie brakuje. Mateusz Morawiecki powołał nową inicjatywę. Stowarzyszenie Rozwój Plus. Politycy Prawa i Sprawiedliwości są w tej sprawie podzieleni. przemysłowczarek kandydat na premiera, przedstawiony przez PiS, zarzucił Mateuszowi Morawieckiemu egoizm. Więcej o sprawie można przeczytać na polskie radio24.pl. Te rady i tak nie mają sprawczości. W ten sposób wicepremier minister obrony Władysław kośniak Kamyż komentuje skład Rady Nowych Mediów powołanej przez prezydenta. Zasiada w niej m.in. YouTuber Paweł Swiniarski. W 2025 roku po skierowaniu na Polskę dronów przez Rosję sugerował, że za tym incydentem mogła stać Ukraina. To jest kolejna... Chyba... Pewnie jest dziesiąta już rada powołana przez pana prezydenta. One mają charakter prestiżowy. Angażować tych, którzy są powołani do rady nie w rozwiązywaniu jakichś określonych problemów, nie w budowaniu bezpieczeństwa Polski, jak widać w tym wypadku, tylko w budowaniu pozycji medialno-politycznej pana prezydenta. Mówił Władysław Kosiniak-Kamysz, Radę Nowych Mediów tworzy 27 osób jej zadaniem ma być wspieranie działań prezydenta w obszarze transformacji cyfrowej, funkcjonowania rynku medialnego oraz wyzwań związanych z rozwojem nowych technologii. Kobieta wjechała samochodem w budynek pasażu Zielińskiego we Wrocławiu. Nikomu nic się nie stało. Według wstępnych ustaleń kobiecie zaklinował się but na obcasie i podczas odbierania biletu parkingowego ruszyła, uderzając z impetem w budynek. Był wielki huk, dwa. Ta pani bardzo szybko wjechała. Raz przy drzwi i wielko się zatrzymała. Także no, dziękujemy chyba opatrzności Bożej, że żyjemy. Auto wleciało przez szybę z wielkim hukiem, poleciało przez kawałek korytarza no i zatrzymało się na stoiskach. No, ja stałem dosłownie dwa metry od tego auta, jak jechało i nie powiem, nogi zmiękły. Wstępnie zdarzenie zostało zakwalifikowane jako kolizja. Kobieta została ukarana mandatem w wysokości tysięcy złotych i otrzymała 10 punktów karnych. Dzień w Polskim Radiu 24. Minęła godzina 15:33. Jest 16 kwietnia, to data, która na pewno zapisze się w historii polskiego sportu, bo dziś środowisko piłkarskie z całego kraju żegna Jacka Magierę, piłkarza i szkoleniowca. Drugi trener reprezentacji Polski zmarł w piątek, 10 kwietnia w wieku 49 lat. Na cmentarzu wojskowym na Powązkach jest Martyna Szymczakowska, nasza reporterka. Witaj Martyno. Dzień dobry. Powiedz, kto konkretnie towarzyszy trenerowi w jego ostatniej drodze? Przede wszystkim tłum kibiców Legii Warszawa, ale także Rakowa, Częstochowa, Śląska, Wrocław. Kibice reprezentacji kraju, no bo przecież w ostatnim czasie Jacek Magiera pełnił funkcję drugiego trenera reprezentacji. Oni przyszli pożegnać, podziękować za sukcesy i za wzruszenia. Bardzo wspaniały człowiek, trener. Szkoda, że tak wcześnie odszedł. Takiego dobrego człowieka jeszcze nie. Nie, widzi... nie słyszałam o takim dobrze mówiącym o człowieku. Bardzo fajny chłopak był, no i szkoda, że umarł. Nie? No taka życzliwość jego, no taki był oddanym człowiekiem. No. no jest mi bardzo przykro, jestem kibicem Legii od 55 lat. Co zrobić? No taki cudowny, spokojny człowiek. Dlaczego odszedł nie od doma? Dzięki niemu dużo młodych ludzi się zaangażowało i poszło w sport, a nie tylko w internet, w telewizor, siedzi w domu na kanapie. On był spokojny, on był wyważony, nigdy nie nie podejmował zwariowanych decyzji. No co, no wzór do naśladowania dla, dla młodych piłkarzy i klubowi będzie go bardzo brakować, wszystkim ludziom. Tak fantastycznego, miłego i grzecznego i przede wszystkim uczciwego człowieka to chyba ze świecą szukać naprawdę. A na cmentarzu poza rodziną są też piłkarze zarówno obecnej reprezentacji, jest też kapitan naszej reprezentacji Robert Lewandowski, jak i też ci, którzy już zakończyli swoją karierę reprezentacyjną. Wśród nich widziałam m.in. Kamila Glika i Michała Pazdana. Są też przedstawiciele Polskiego Związku Piłki Nożnej. Jest minister sportu Jakub Rutnicki. Uroczystości na cmentarzu właśnie się zakończyły. One się odbywały w asyście honorowej i z akompaniamentem Orkiestry Wojska Polskiego. Była też salwa honorowa. To wszystko odbyło się naprawdę bardzo uroczyście i dostojnie. Zmarłego w ubiegłym tygodniu trenera wspominał też dyrektor Akademii Zagłębia Lubin i wcześniej Śląska Wrocław Krzysztof Paluszek. Poznaliśmy się już wiele lat temu na ścieżce trenerskiej. Tylko ciekawostkę też Jacek zdawał mnie egzamin instruktorski z piłki nożnej. No Potem się spotkaliśmy we Wrocławiu, kiedy byłem dyrektorem do rozwoju sportowego, kiedy był dwukrotnie trenerem Śląska Wrocław, gdzie... Zespół grał w Pucharach Europejskich i utrzymał zespół w Ekstraklasie. Także dużo wspomnień, wyjazdów i przyjechaliśmy specjalnie tutaj i z Lubina i z Wrocławia, żeby uczcić tutaj pamięć Jacka. Człowiekiem uczciwym, bardzo sprawiedliwym i otwartym przede wszystkim dla, wszy dla wszystkich i zawodników i całego otoczenia, którego wokół, które wokół było. Jego naprawdę wszyscy nie spotkałem osoby, która Cokolwiek złego mówiła Najecka, zawsze wszystkim się starał pomóc i, i to robił przez całe życie. A Jacek Magiera spoczął w nieprzypadkowym miejscu tutaj na Powązkach Wojskowych. Został pochowany tuż obok grobu innego wybitnego piłkarza i trenera, Lucjana Brychczego, który odszedł blisko dwa lata temu w wieku 90 lat. Sportowców łączy wiele. Obaj zaczynali jako piłkarze, a później zostali trenerami. Byli związani z Legią Warszawa i reprezentacją Polski. Jacek Magiera mówił o Lucjanie Brychczym jako o wybitnej postaci, do której miał wielki szacunek. Brychczy był Zresztą trenerem Magiery prywatnie byli też przyjaciółmi. A w trakcie uroczystości pogrzebowej zapłonęły też race odpalone przez kibiców. Odegrano sen o Warszawie Czesława Niemiona, czyli hymn Legii Warszawa, bo kibiców Legii jest tutaj najwięcej. Były też głośne brawa podziękowania wykrzyczane głośno przez kibiców. Jacek Magiera było piłkarzem m.in. innymi. Rakowa, Częstochowa, Legi Warszawa, widzę Łódź, mistrza Europy do lat, był też mistrzem Europy do lat 16 z 1993 roku. Był też trenerem Legii Warszawa, zagłębia sosnowiec reprezentacji Polski do lat 20-19, śląska Wrocław. No, a ostatnio był też drugim trenerem reprezentacji Polski. Zapamiętamy go z tego ostatniego meczu, meczu Polska, Szwecja, który nie tak dawno się odbył. No, muszę wspomnieć jeszcze o jednej bardzo. Istotnej rzeczy Wcześniej, w trakcie mszy świętej żałobnej w katedrze polowej Wojska Polskiego, w której osobiście uczestniczył prezydent Karol Nawrocki, prezydent odznaczył pośmiertnie Jacka Magierę krzyżem oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Martyna Szymczakowska i pożegnanie piłkarza i szkoleniowca Jacka Magiery. Bardzo Martyno dziękuję. Dziękuję. Piłkarski sportowy świat na pewno na chwilę dziś się zatrzymał, ale życie toczy się dalej i przynosi nowe problemy, nowe tematy. Jednym z nich są kryptowaluty. Połączył się z nami pan profesor Krzysztof Piech z uczelni łazarskiego. Dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry. O kryptowalutach porozmawiamy. No, za sprawą tego, co dziś w Sejmie będzie się działo, czyli debata nad wnioskiem o odrzucenie prezydenckiego weta do ustawy o kryptoaktywach. Co to prawo mogłoby zmienić? Jak mogłoby wpłynąć na bezpieczeństwo, ale też no, taką swobodę inwestowania przez osoby, które właśnie taki sposób inwestowania w kryptowaluty, w kryptoaktywa wybrały jako sposób na na inwestowanie, na wzbogacanie się być może. Gdyby ta ustawa weszła w życie w kształcie proponowanym przez rząd, to za kilkanaście miesięcy klienci polskich podmiotów, które by składały wnioski o zgodę na funkcjonowanie w Polsce, mogliby mieć zwiększoną ochronę swoich aktywów. Natomiast to prawo było tak skonstruowane, że w praktyce zniechęcało krajowe firmy do pozostania w Polsce. A ponieważ nawet nie zostało wprowadzone w życie, te aktualnie wszystkie firmy są w trakcie przenoszenia się właśnie za granicę ze względów na brak regulacji. Czyli i tak źle, i tak niedobrze, panie profesorze. To znaczy, gdyby ta ustawa została, no, gdyby weszła w życie, no to tym spółkom utrudniłaby funkcjonowanie na naszym rynku, ale brak jej przyjęcia, włączenia w polski system prawny skutkuje dokładnie tym samym. Mhm. Tak, to utrudnienie związane byłoby nie tyle z tym, że rozporządzenie unijne jest inne, bo ono jest takie same na terenie całej Unii Europejskiej, natomiast rządowa wersja ustawy była bardzo restrykcyjna i, i, i trudna do spełnienia dla krajowych podmiotów. W związku z tym no, poza tym trzeba patrzeć na niechęć Komisji Nadzoru Finansowego do, do branży krypto i, i, i, i no i cóż, stąd obawy podmiotów, krajowych o, o bycie pod tym nadzorem. Natomiast no, zagraniczne firmy sobie z tym radzą. Trzeba przypomnieć, że Polacy i tak w większości korzystają z zagranicznych z usług, z zagranicznych podmiotów. No i trzeba tutaj zwracać uwagę, czy one są już licencjonowane, czy jeszcze nie, tak żeby te środki były jednak bezpieczniejsze. Panie profesorze, prezydent Karol Nawrocki, który wetując tę ustawę, uzasadniał swoją decyzję tym, że to jest jego zdaniem nadregulacja. Pamiętamy to doskonale. Pan się prezydentem w tym zakresie zgadza? Tak, ponieważ gdybyśmy popatrzyli na inne regulacje tego typu w Unii Europejskiej, no to powiedzmy klasycznie najbardziej biurokratyczne są Niemcy, a i tak miały swoją ustawę o 30% krótszą niż nasza, podczas gdy niektóre kraje po prostu wyznaczyły organ nadzoru, dodały kilka, kilkanaście dodatkowych przepisów i takie ustawy mogły mieć kilka stron, a nie ponad 100 plus ponad 200 stron różnego rodzaju rozporządzeń, więc tak Polska dołożyła tutaj dużo więcej przepisów niż te, które Unia Europejska od nas wymagała. A może jest jakieś tego uzasadnienie? Może polski rynek kryptoaktywów wymaga tego rodzaju zabezpieczeń? To musimy w takim razie odpowiedzieć sobie na pytanie, czy my jako Polacy jesteśmy bardziej nieuczciwi niż inne nacje w Unii Europejskiej, albo mówiąc nawet jeszcze bardziej skrajnie, czy jesteśmy najbardziej nieuczciwym e, narodem w Europie, bo jeśli tak, to wtedy rzeczywiście takie większe regulacje byłyby uzasadnione. Natomiast jeśli nie, to być może trzeba byłoby pójść w takim kierunku, jakim poszły inne kraje Unii Europejskiej. Dlaczego nie możemy implementować tego unijnego rozporządzenia MIK? Jeśli dobrze pamiętam, tak ten skrót nazwy tego rozporządzenia się prezentuje. Jeden do jednego. Dlaczego to wymaga jeszcze dodatkowego ustawodawstwa? To, to, to ustawodawstwo jest bardzo niewielkie, bo właściwie to, co musimy zrobić, to wskazać, kto będzie krajowym organem nadzoru, wskazać, czy chcemy jakichś dodatkowych kar, czy też nie, no i wskazać, od kiedy to prawo będzie funkcjonowało. Także tylko tyle. To jest coś, to, co można napisać, tak jak w Cyprze na dwie strony, albo tak jak na, na Słowacji, czy w Łotwie na pięć, sześć stron i niewiele więcej. Natomiast u nas przyjęło się, że prawo musi być długie. To są już takie przyzwyczajenia od chyba dziesiątek już lat, że robimy bardzo długie ustawy. No efektem jest to, że przedsiębiorcy mają coraz bardziej, coraz trudniejsze możliwości działania w naszym kraju. No a tutaj szczególnie w sytuacjach ryzykownych, bardziej ryzykownych rynkach, no to ta, ta ostrożność jest jeszcze dalej idąca. No i z jednej strony jest to uzasadnione, ale z drugiej strony krępuje funkcjonowanie rynku, a później utrudnia klientom dochodzenie swoich praw. Na ile rzeczywiście inwestowanie w kryptoaktywa, w kryptowaluty jest jest tym sposobem inwestowania obarczonym szczególnym ryzykiem, być może wymagającym tego szczególnego zabezpieczenia. Tak, tak. To jest rynek bardzo ryzykowny. Tej w, jako branża krypto od wielu lat zwracaliśmy uwagę, że te regulacje powinny być jak najwcześniej wprowadzone. Natomiast no, takie, żeby one pozwalały firmom funkcjonować, a nie żeby musiały przenosić się za granicę, bądź też przechodzić do szarej strefy. Bo jest to rynek bardzo ryzykowny. Na tym rynku jest sporo nieprawidłowości no i trzeba to wreszcie uregulować tak, żeby... No, Klienci, konsumenci, którzy nie wszyscy muszą być specjalistami z zakresu finansów i informatyki, żeby mogli swobodnie inwestować na tym rynku, o ile oczywiście by chcieli. Czy bez ustawy to rozporządzenie unijne Mika obowiązuje w naszym kraju? Tak, obowiązuje bezpośrednio, bo to nie jest dyrektywa, tylko rozporządzenie, więc wszystkie przepisy z tego rozporządzenia obowiązują. Tylko nie wskazano, który organ będzie odpowiedzialny za sprawdzanie, czy firmy przestrzegają tego, to rozporządzenie, czy też nie. I właściwie tyle, bo a to jest kwestia techniczna w zupełności. Można było zrobić to już załóżmy z półtora roku temu. Czy nie lepiej, żeby jednak jakaś ustawa regulująca ten rynek w Polsce powstała i potem, żeby przystąpić do jej możliwej no, jakiejś nowelizacji, zmiany, weryfikacji tych rozwiązań? No bo w tej chwili, tak jak pan powiedział, panuje w tym zakresie kompletne bezkrólewie, co przynosi skutki dokładnie takie same, których obawiał się wetujący ustawę o kryptoaktywach prezydent Karol Nawrocki. Tak, zgadza się. Dobrze byłoby jakiekolwiek regulacje wprowadzić. Możliwie jak najmniej kontrowersyjne, jak najkrótsze. A później, po tym jak już jakiekolwiek prawo wejdzie, żeby jakikolwiek nadzór w naszym kraju był, można byłoby doprecyzowywać, dopracowywać, doregulowywać czy cokolwiek innego. I taką propozycję zgłosiłem tutaj w ramach, czy przez klub Konfederacja i jest ta ustawa w Sejmie. Zobaczymy, jakie będą losy, ale prawdopodobnie nie ze względów politycznych ta ustawa zostanie odrzucona. Co jest y, najbardziej charakterystyczną cechą polskiego rynku kryptoaktywów? Jak można ją opisać? Na czym polega jej taka y, lokalna specyfika? też powiem, mamy chyba drugi największy rynek jeśli chodzi o użytkowników w Europie. Chyba tylko Francja ma większy rynek. Natomiast jeśli chodzi o podmioty, to jest ich bardzo mało rodzimych podmiotów na tym rynku. Jest może kilkanaście, reszta firm albo od początku rejestrowała się za granicą, albo przeniosła się za granicę, albo, albo nie powstała i wtedy informatycy nasi świadczą usługi na rzecz firm zagranicznych. Także mamy taki Taki dualizm, bo ludzi, którzy chcą być w krypto jest dużo, a firm powstało stosunkowo mniej. Dlaczego w Polsce ten temat stał się no, tak bardzo polityczny? Dlaczego pana zdaniem stał się zarzewiem tego partyjnego, politycznego sporu, o którym czytamy, który słyszymy, który widzimy? Przede wszystkim jeśli chodzi o ten spór i konflikt na linii prezydent rząd to bardzo dobre i trudne jednocześnie pytanie. Myślę, że w grę wchodzą obawy przed powtórzeniem się scenariuszy ze Stanów Zjednoczonych, gdzie branża krypto bardzo jednoznacznie poparła jednego kandydata, który później wygrał wybory i wprowadzał rozwiązania legislacyjne, które by sprzyjały branży. Natomiast system amerykański, system polski są inne. Tam finansowanie partii politycznych jest dość jawne i otwarte, a u nas w tym zakresie są bardzo duże ograniczenia. Yeah. nie co... So też sprawia, że niektóre firmy próbują szukać możliwości obejścia tych ograniczeń. No i słyszeliśmy tutaj ostatnio ze strony premiera, jak tego typu rzeczy w naszym kraju wyglądały. Natomiast to jest ten spór właściwie dotyczący jednej firmy, która ostatnio wpadła w dość duże tarapaty zresztą. Mówimy o tej jednej z giełd kryptowalut. Z czego te tarapaty i problemy, które są dementowane przez prezesa tej giełdy, który mówi o tym, że to nie są kłopoty z wypłacalnością, tylko bardziej problemy techniczne mogą wynikać. Gdzie jest ta pułapka w działalności takich, takich spółek, jak ta, o której teraz wspominamy? W przeszłości już na świecie kilkadziesiąt giełd upadło w Polsce, nawet już kilka. Natomiast trudno wierzyć w to, że giełda, która już działa tak długo na rynku, że mogłaby mieć jakiekolwiek problemy techniczne. Także coś tutaj, że tak powiem, nie wygląda właściwie. W lepszym wytłumaczeniem może być to, że mamy pestę na rynku ceny kryptowalut znacząco spadły. Jest mniejsze zainteresowanie inwestowaniem, w związku z to oznacza, że koszty firm pozostały takie same, ale przychody dużo mniejsze i tutaj e, prezes firmy potwierdził, że e, około 1 trzeciej pracowników już e, zwolnił. Natomiast pamiętajmy, że budżet marketingowy ta firma miała bardzo, bardzo duży. No i wydaje mi się, że to jest rachunek ekonomiczny, że tutaj e, strona przychodowa ze stroną kosztową się no, nie zgadzały ze sobą. No i stąd rynek to dostrzegł i zaczął wycofywać e, środki z tej giełdy. No i jest jeszcze ten wątek, który był bardzo mocno podnoszony w czasie prac nad pierwotnym kształtem ustawy o kryptoaktywach w naszym kraju, czyli ten wątek wpływów rosyjskich i tego, że kryptowaluty, rynek kryptoaktywów może być wykorzystywany do finansowania no, agentów rosyjskich. No, powiedzmy to sobie wprost. O tym mówił premier Donald Tusk wtedy, kiedy trwały te prace. Na ile to jest rzeczywiście wygodna forma no, ukrycia tego rodzaju transakcji. Jest to w pewien sposób wygodna forma, ale w, na terenie Unii Europejskiej można stosunkowo łatwo dojść albo będzie można dojść do tego, kto jakie przelewy dokonywa nawet w kryptowalutach, ponieważ ten rynek na terenie Unii Europejskiej staje się coraz bardziej uregulowany. Od przyszłego roku wszystkie transakcje dokonywane na terenie Unii, Unii Europejskiej dodatkowo będą raportowane do odpowiednich urzędów skarbowych, więc takie ryzyka istnieją natomiast do Europie są one coraz mniejsze. Poza Europą, tak, w krajach nieuregulowanych, tam możliwe są różnego rodzaju rzeczy. Tak jak ostatnio słyszeliśmy, że prawdopodobnie w Iranie można było płacić bitcoinami za, za zgodę na przepuszczenie statków przez cieśninę Ormus. Także To bardzo ciekawe. Panie profesorze, w jakich barwach widzi pan maluje się przyszłość rynku kryptoaktywów w naszym kraju wobec tego politycznego zamieszania? Dzisiaj debata, jutro najprawdopodobniej głosowanie nad odrzucaniem tego prezydenckiego weta, ale myślę, że i my i nasi słuchacze z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy stwierdzić, że tego weta odrzucić się jednak nie da. No Tak też zapowiadał tutaj pan Bogucki z kancelarii prezydenta, natomiast finalnie głos należy do parlamentarzystów. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę na jedną kwestię, na ile to będzie dowata merytoryczna, a na ile emocjonalna. Bo ja jako ekspert patrzę na to od takiej strony, co jest dobre dla konsumentów, co jest dobre dla rynku. Natomiast politycy mają swoje preferencje i patrzą na to, co będzie dobre dla potencjalnie ich elektoratu I Myślę, że my jako widzowie powinniśmy zwrócić na to uwagę, o, o, o co chodzi w tej debacie, to tak mówiąc bardzo ogólnie. A ja myślę, że potrzebna jest duża dawka edukacji i takiego uświadamiania potencjalnych inwestorów, z czym naprawdę wiąże się ta możliwość inwestowania w kryptoaktywa, bo to jest niezwykle no, z mojej perspektywy trudne, skomplikowane i mało chyba z nas orientuje się, Niewiele, niewielu z nas orientuje orientuje się na czym tak naprawdę e, ta zabawa w cudzysłowie polega. Tak, zdecydowanie tak. Próbowałem ostatnio policzyć, załóżmy na te ponad 3 miliony osób w naszym kraju, ilu polityków i ilu dziennikarzy można byłoby powiedzieć, że zna się na tej tematyce i wyszedłbym mniej więcej po pięciu osób, pięciu no. parlamentarzystów i pięciu dziennikarzy, którzy naprawdę są w tym temacie, bo to jest trudny temat, bo trzeba poznać zagadnienia techniczne, biznesowe, finansowe, związane z grogiełdową i jednocześnie również prawne, czyli stać się, poproszę specjalistów z trzech obszarów. To jest trudne. A właśnie panie profesorze, to nie jest argument za tym, żeby jednak ta regulacja była no, bardziej rozwinięta, jeśli chodzi o te mniej skomplikowane i łatwiejsze metody inwestowania? Te regulacje powinny być i ludzie przystępujący do inwestowania powinni rozumieć, że na przykład trzeba korzystać z licencjonowanych podmiotów, bo przecież jest dużo oszustów podszywających się i kiedyś oferujących różne prawda, złoto, inne, inne rodzaje inwestowania, później kryptowaluty i tak dalej. Więc ta edukacja jest bardzo, bardzo potrzebna, a później już jak już ktoś jest na giełdzie krypto też powinien się douczyć, bo są bardziej ryzykowne instrumenty. I są mniej ryzykowne. I tak jak w tradycyjnym rynku finansowym, jeśli jest wyższe ryzyko, to klient powinien być bardziej świadomy tego ryzyka i nie powinno się mu pozwalać na dokonywanie transakcji, które by narażały zbyt dużą część jego środków na, na całkowitą utratę. I tym ważnym przypomnieniem kończymy naszą rozmowę. Pan profesor Krzysztof Piech z uczelni Łazarskiego był z nami. Bardzo dziękuję panie profesorze. Dziękuję bardzo. Kryptowaluty, temat rzeka. Jarema Jamrożek ze mną w studiu. Dzień dobry. Ty się orientujesz? W życiu. <laughs> Czyli oboje nie jesteśmy w gronie tych pięciorga dziennikarzy, o których pan profesor wspominał, że absolutnie. może znają się na tym, czym tak naprawdę rynek kryptowalut jest. Ominęły mnie kupowanie akcji wielkich serwisów e, społecznościowych, ominęły mnie kryptowaluty, no jakoś nie, nie potrafię, nie Czyli potrafię te się. Czyli lekcje, musimy te lekcje odrobić, bo to nie jest powód do dumy, że nie. na czymś się nie Będziemy absolutnie tak. biedni po prostu, nie mamy <laughs> szczęścia w tym wszystkich No te ale też nie my jesteśmy od tego, żeby państwa albo zachęcać, albo zniechęcać do tego, że jak inwestować swoje pieniądze. Myślę, że nasi słuchacze wiedzą to najlepiej. Tak. Kryptowaluty wrócą. Paweł Pawłowski, do ciebie Witam, się uśmiecham. Pytam o to dlatego, że to dzisiaj w Sejmie jeden z głównych tematów. Tak, to dzisiaj w Sejmie jeden z głównych tematów, ale jeden, jednym z głównych tematów politycznych, szeroko pojętych, jest też Stowarzyszenie Mateusza A, Morawieckiego, które może być jaskółką buntu w polskiej polityce, jaskółką buntu na prawicy, która może przepowiadać nam powstanie kolejnej partii politycznej na prawej stronie tej sceny politycznej. Zapytam, czy tak jest, czy tak będzie. Moim gościem będzie Szymon Szynkowski-Welsenk, który zapisał się do Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego. Zobaczymy, co powie na ten temat. No a wcześniej porozmawiam z wicemarszałkiem Senatu Maciejem Żywno z Polski 2050. Który też ma swoje doświadczenie, jeśli chodzi o rozpad partii a no macierzystej. A no właśnie. Pawla a jak jest z tym stowarzyszeniem? Tam cały czas około 40 osób, bo są takie doniesienia medialne mówiące o tym, że część z tych, którzy do Stowarzyszenia Rozwój Plus się zapisali i teraz się rakiem wycofuje bo dali się, no nie wiem czy to dobre sformułowanie, nabrać na to, że Jarosław Kaczyński dał zielone światło na to, żeby dołączać się tego dowiedzieć, natomiast do Jarosław Kaczyński powiedział, że nie będzie żadnych sankcji dla tych, którzy do tego stowarzyszenia dołączyli. No ale chwileczkę, hmm. no, że oni dzisiaj tam 40 osób stało w jednym szeregu wszyscy dołączyli, którzy Kaczyńskim. w tym stowarzyszeniu byli. Hmm. Mało tego, Przemysław Czarnek ramię w ramię z Mateuszem Morawieckim. Pełna zgoda. Dziwne rzeczy się dzieją w polskiej polityce to i ciekawe. Z macie dnia też to się <laughs> pojawi. To jest tak zwane zjednoczenie przez podział Proszę ładnie. bardzo, tak? Można? Można. No to o tym dzisiaj będzie. Tylko o polityce czy jeszcze o czymś? Nie, no u mnie jeszcze będzie zagranica i te bardzo dziwne rozmowy pokojowe, no bo Donald Trump twierdzi, że Izrael z Libanem się dogada. Izrael twierdzi, że już jest umówiony na rozmowy, tyle że Liban nic o tym nie wie. To myślę, że Ernest Zozuń na pewno wyjaśni, na czym my tutaj dokładnie stoimy. Według Trumpa te rozmowy miałoby się zacząć za 4 minuty, 3. Będziemy sprawdzać, będziemy weryfikować. A odpoczniemy od polityki? Odpoczniemy trochę od polityki. Oczywiście nie zabraknie cen paliw, no bo to jest mhm. taki news codziennie, coś, coś nowego. No ale też o tym wspominałaś dzisiaj, ważny dzień w kontekście sportu, pożegnanie Jacka Magiery. Dzisiaj cały świat sportowy no, pogrążony w smutku. Miarema Mrożek, Paweł Pawłowski zostają z Państwem po godzinie 16. Ja w imieniu całego zespołu, który dla Państwa przygotował i zrealizował wczesnopopołudniowy program w Polskim Radiu 24, bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas. Ewa Wasążnik, do usłyszenia. Reklama. Na wiosnę zwierzątka zrzucają zimowe futerka.